Wibracja 56. Świadomy manifest. Świadomość jest kluczem do wewnętrznego widzenia pozazmysłowego. Większość ludzi uważa, że ćwiczenie świadomości, taki nowy trend, oznacza całkowite wyciszenie umysłu. W gruncie rzeczy jest to stworzenie poczucia świadomości swoich myśli i uczuć. Ćwiczenie świadomości rozpoczyna się czymś naprawdę prostym, odpowiednią pozycją siedzącą. Wygodna pozycja jest bardzo istotna przy ćwiczeniu wzmacniania poczucia świadomości i połączenia z wewnętrznym widzeniem. Kiedy już usiądziesz wygodnie, skup się na swoim umyśle. Za chwilę będziesz tworzył szalone myśli, listy zakupów, obawy, emocje, urazy, ciepłe uczucia, stroje. Kto wie, co przyjdzie ci do głowy podczas medytacji. Zamiast uspokajać myśli... Przyjmij je z pełną świadomością. Za każdym razem, gdy pojawi się w twojej głowie myśl, która będzie spychać cię z twojej drogi lub rozpraszać, zwyczajnie ją uznaj, a następnie zmień. Kiedy jednak zaczniesz sobie wmawiać, nch, nie dam rady, mój umysł nie potrafi się zamknąć, nastawiasz się z góry na porażkę. Wibracja dnia Dzisiaj zachęcę Cię, abyś wygłosił swój świadomy manifest. Kilkakrotnie w ciągu dnia zrób sobie przerwę. W pozycji siedzącej lub nawet podczas spaceru otwórz swój umysł. Pozwól myślom robić, co tylko chcą. Kiedy poczujesz, że jakaś konkretna myśl bądź doznanie spycha Cię z toru, zastosuj następującą afirmację. Dzisiaj wybieram świadomość. Możesz do niej dołączyć kolejne. Na przykład, dzisiaj będę świadomy błogosławieństw mojego życia. Dzisiaj będę świadomy pięknego błękitu nieba. Dzisiaj będę świadomy moich lęków i zastąpię je myślami pełnymi miłości. Mniej więcej wiesz, o co chodzi, prawda? Zatem bądź świadomy, mój drogi. Podziel się wibracją. Świadomość to akceptacja swoich myśli i uczuć.